Bardzo przepraszam, Wysoka Izba, to jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem mam i mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Polacy muszą zacząć nową kartę swojej historii. Tadeusz Mazowiecki, polityk, publicysta, pierwszy premier III Rzeczypospolitej, zapamiętany przez wielu ze znaku wiktorii ułożonej z palców ręki oraz z zasłabnięcia podczas ekspozycji w Sejmie we wrześniu 1989 roku, co miało stać się metaforą trudnego momentu startu nowej Polski. Woli Narodu Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzekł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobrą ojczyznę oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej w latach 2005-2010, wcześniej prezes Naczelnej Izby Kontroli, prezydent Warszawy, minister sprawiedliwości, a w okresie PRL-u działacz opozycji antykomunistycznej. Będą bohaterami audycji. Ludzie o biografiach nieprzeciętnych, wpisanych w burzliwe dzieje drugiej połowy XX wieku i początku wieku XXI. O biografiach, obok których nie można przejść obojętnie. Dlaczego? Historia żywa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 Po ukończeniu liceum Tadeusz Mazowiecki rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Caritas Academica w akademickiej spółdzielni wydawniczej. Wstąpił nawet do stronnictwa pracy Karola Popiela, które to kontynuowało tradycję II Rzeczypospolitej. Ale początki jego kariery to zaangażowanie w stowarzyszenie PAX w latach 1948-55. To była świecka organizacja katolicka Bolesława Piaseckiego, która popierała władze komunistyczne. Tadeusz Mazowiecki kierował gazetą, angażował się w sprawy publiczne. Pociągały go socjalizm, sprawiedliwość społeczna, kolektywizacja wsi, przełamywanie oporu byłych klas obszarniczych. Jak pisał Andrzej Brzeziecki, autor książki Tadeusz Mazowiecki, biografia naszego premiera. To pierwsza biografia Tadeusza Mazowieckiego, która zresztą ukazała się także na prośbę Tadeusza Mazowieckiego dopiero po jego śmierci. Jak to się stało, że Tadeusz Mazowiecki został pierwszym premierem III Rzeczypospolitej? Ja zaczęłam od lat 50. Długa to była droga. To jest droga kariery politycznej w PRL-u, był człowiekiem chyba najbardziej doświadczonym politycznie ze wszystkich tych, którzy w kręgu obozu Solidarności funkcjonowali wtedy. Przypomnijmy więc, że należy do tego pokolenia, które nie zdążyło wziąć udziału w walce w czasie II wojny światowej, ale było świadkiem horroru tej wojny. Potem widział zdobycie władzy przez komunistów, z perspektywy tych doświadczeń traktowane jako wyzwolenie mimo wszystko, wyzwolenie którego granice testował Tadeusz Mazowiecki i jego pokolenie po 1945 roku. Tym doświadczeniem konkretnie dla Tadeusza Mazowieckiego był udział w Stronnictwie Pracy legalizowane po II wojnie światowej, założone tuż przed wojną, stronnictwo inspirowane przez chrześcijańskie idee połączone w pewien program społecznych reform. Zostało rozbite i zdelegalizowane przez komunistów i Tadeusz Mazowiecki nie wyciąga z tego takiego wniosku jak ci, którzy wtedy wycofują się z życia publicznego. Którzy uznają, że z systemem, który tak likwiduje każde odstępstwo od linii, którą wyznacza Moskwa jest złe. Tadeusz Mazowiecki wybiera inaczej, rozbito stronnictwo pracy, to inną możliwość legalnego działania daje Pax. Instytucja założona z poręczenia niejako sowieckich służb specjalnych, które uznały, że warto mieć swoich katolików w Polsce. Trzeba więc zgodzić się na taką organizację, która będzie pod kontrolą, a która jednocześnie będzie pomagała rozbić od środka potęgę katolicyzmu polskiego. Młody Tadeusz Mazowiecki robi błyskawiczną karierę w Paksie, no bo przecież zajmuje tak ważne funkcje jak... Zastępca redaktora naczelnego głównego organu Paksu, dziennika Słowo Powszechne. Później, po konflikcie z Bolesławem Piaseckim, konflikcie ambicjonalnym, zostaje przeniesiony, ale przecież także na bardzo eksponowane stanowisko redaktora naczelnego Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego WTK. To jest także czas, kiedy w imię szacunku wobec tej władzy, której nic się nie oprze, bo to jest perspektywa Tadeusza Mazowieckiego, widzi wielką siłę, siłę komunistycznej władzy, z którą trzeba dogadać się jakoś. Tadeusz Mazowiecki próbuje ugrać w imię swoich ideałów, autentycznych, szczerych ideałów, zgodę, dopuszczenie dla inspiracji chrześcijańskiej w ramach tego ustroju. Ale cena, którą za to płaci jest duża, jest wysoka. Jeszcze przed aresztowaniem Prymasa Wyszyńskiego ma miejsce przecież proces biskupa Kaczmarka, biskupa Kieleckiego, w którym Tadeusz Mazowiecki no, odgrywa rolę jako jeden z publicystów potępiających katolickiego biskupa za niepopełnione oczywiście sfabrykowane zbrodnie rzekomej współpracy z Niemcami hitlerowskimi. Ten artykuł napisany wtedy przez Tadeusza Mazowieckiego jest często przywoływany przez jego krytyków jako no właśnie przykład tej smutnej ceny moralnej, którą się płaciło za możliwość publicznej, oficjalnej aktywności politycznej w czasach stalinowskich. No właśnie, Tadeusz Mazowiecki żałował później tego tekstu, zwłaszcza, że znał biskupa Kaczmarka jeszcze z okresu przedwojennego, bo biskup odwiedzał dom jego ojca, dom rodzinny. Prawda i przepraszając biskupa Kaczmarka za to, dużo trudniej wrócić było Tadeuszowi Mazowieckiemu do innego tekstu. To był tekst broszury napisanej wspólnie z Zygmuntem Przetakiewiczem, innym działaczem Paksu w 1952 roku. Wróg pozostał ten sam. Fragment napisany przez Tadeusza Mazowieckiego rozprawia się no nie tylko z żołnierzami podziemia antykomunistycznego, którzy nazwani są mordercami których działalność uznana jest przez niego za bezsensowną i szkodliwą. Działalność marionetek sterowanych przez złowrogie ośrodki dywersji na zachodzie, takich jak Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, które chcą zakwestionować owoce rewolucji społecznej w Polsce. Ale Tadeusz Mazowiecki zapisał tam słowa, do których nigdy nie chciał wracać. I nie dziwię się, ale trzeba je dla sprawiedliwości tutaj przytoczyć. Napisał wtedy Tadeusz Mazowiecki tak. Byłoby jakąś ahistoryczną, sentymentalną ckliwością nie widzieć tego, że każda wielka przemiana dziejowa pociąga za sobą ofiary także w ludziach. Każda rewolucja społeczna przeciwstawia sobie tych, którzy bronią dotychczasowego porządku rzeczy i tych, którzy walczą o nowy. Przeciwstawia bezlitośnie. Jej prawa są twarde. Ten cytat pokazuje miejsce w tym sporze Tadeusza Mazowieckiego. On był z tymi, którzy wtedy... Zabijali obrońców Polski Niepodległej w lochach UB, obrońców honoru Rzeczpospolitej. Do tego tekstu nigdy Tadeusz Mazowiecki nie chciał wracać. Ale szczęśliwie dla niego jego ostrzejszy bunt przeciwko Bolesławowi Piaseckiemu, wszczęty w 1955 roku w ramach organizacji PAX, zbiegł się z odwilżą październikową 1956 roku i z możliwością porozumienia tych buntowników nazywanych frondą, z nowymi władzami w PZPR, które poparły kolejny podział w obozie koncesjonowanych katolików i umożliwiły nowy etap funkcjonowania Tadeusza Mazowieckiego w systemie politycznym PRL, w systemie popaździernikowym. Najważniejszym dokonaniem Tadeusza Mazowieckiego staje się oczywiście rozpoczęcie edycji miesięcznika więź, którego jest redaktorem naczelnym który rozpoczyna od deklaracji absolutnej lojalności wobec ustroju socjalistycznego, tego, że Polska musi pozostać w obrębie sojuszy, a de facto podporządkowania Moskwie. Ta deklaracja jest znów ceną, w zamian za którą Tadeusz Mazowiecki uzyskuje coś ważnego, co wiele osób, wielu czytelników więzi w latach PRL-u na pewno poczyta mu za zasługę. Dostęp do myśli katolickiej kwestii intelektualnych analizowanych z pozycji reformatorów ówczesnego katolicyzmu, z pozycji próbującej wciąż jakby godzić inspirację socjalistyczną, bardzo ważną nadal dla Tadeusza Mazowieckiego, z duchem katolicyzmu. W tytule więzi nie było stwierdzenia pismo katolickie. Późniejsze relacje z prymasem wyszeńskim no trudno nazwać się przyjaznymi, a raczej konfliktowymi. To była rzeczywiście inna zupełnie sytuacja niż Tygodnika Powszechnego, choć Tygodnik Powszechny stanie się jakby sojusznikiem w tej wspólnej działalności środowiska warszawskiego. Klubu Inteligencji Katolickiej to następny twór, z którym oczywiście bardzo ściśle związany jest Tadeusz Mazowiecki. A mianowicie działalności na rzecz przekształcenia katolicyzmu w Polsce, unowocześnienia w lepszym kierunku, jak wierzyli Jerzy Turowicz czy właśnie Tadeusz Mazowiecki, to oczywiście nie, nie odpowiadało wizji katolicyzmu, którą reprezentował prymas Wyszyński. Tadeusz Mazowiecki reprezentował ten pogląd, że te stare elementy w polskim katolicyzmie powinny być usunięte, że bardziej trzeba otworzyć polski katolicyzm na inspirację właśnie socjalistyczną, lewicową i to rzecz jasna powodowało konflikt z prymasem Wyszyńskim, zwłaszcza, że środowisko tzw. katolików postępowych no, składało dosłownie donosy na prymasa Wyszyńskiego na forum Soboru Watykańskiego II. Niemniej, Tadeusz Mazowiecki, przypomnijmy, realizuje w tych właśnie latach 60 przez 11 lat, konkretnie od 1961 do 1972 roku, bardzo stabilną karierę polityczną. Jest posłem na Sejm, otrzymuje wysokie odznaczenia państwowe. I dzieje się to, przypomnijmy, już po marcu 1968 roku, gdzie Tadeusz Mazowiecki Próbował złożyć interpelację w sprawie no, antysemickich aspektów polityki władz wczesnych, nie zaszkodziło to jego pozycji politycznej i uznaniu ze strony władz PRL-u. Do opozycji przeciwko władzom, przechodząc ten rubikon oddzielający lojalność wobec PRL-u od walki z nim, to dopiero jest połowa lat 70. kiedy powstanie koru, powstanie otwartej opozycji. Oznacza, że trwanie po stronie władz PRL-u jest czymś kompromitującym. Tadeusz Mazowiecki przechodzi na stronę opozycji i jednocześnie jest człowiekiem, którego moralnego zaangażowania w sprawy katolickie, niekoniunkturalnego nikt nie kwestionuje. W 1977 roku staje się już Tadeusz Mazowiecki bardzo ważną postacią po stronie opozycyjnej po ponad 30-letniej drodze politycznego uczestnika oficjalnego życia perelowskiego W 1980 roku Tadeusz Mazowiecki został przewodniczącym Komisji Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a później doradcą Lecha Wałęsy. Czy to była logika polityczna? Tak, to była logika gry politycznej. Przypomnijmy, że w sierpniu głównymi inspiratorami politycznymi z zewnątrz, oddziaływającymi na wydarzenia w stoczni, byli ludzie związani ze środowiskiem koru. Budziło to zaniepokojenie i władz PRL-u ówczesnych. Jednocześnie kor nie cieszył się, mówiąc najoględniej, sympatią czy poparciem w tym lewicowym aspekcie, związanym właśnie z tradycją trockistowską czy tradycją nowej lewicy europejskiej, nie cieszył się zaufaniem czy sympatią ze strony prymasa Wyszyńskiego. Stąd nieoczekiwanie Tadeusz Mazowiecki w roli eksperta przysłanego, przecież strona rządowa pomogła mu dostać się do, do Gdańska wtedy w sierpniu, jemu, Brońsławowi Geremkowi i pozostałym uczestnikom tej sześcioosobowej grupy doradców, akceptując tę rolę, która miała być rolą zmiękczającą, osłabiającą radykalizm działań strajkujących stoczniowców, stąd też duży brak zaufania na początku ze strony części stoczniowców w stosunku do doradców. I to jest moment, w którym Tadeusz Mazowiecki i Jacek Kuroń stają jakby na antypodach. Mazowiecki ma występować w roli tego, który uspokoi, doprowadzi do kompromisu Jacek Kuroń ze strony koru Jest widziany wtedy przez robotników także jako ten rzecznik radykalizmu, ostrej walki. I tu cofnę się tylko na chwilę, jeszcze raz do 1956 roku. Tak jak doświadczenie przemocy w 1945 roku dokonanej przez komunistów na Polsce nauczyło Tadeusza Mazowieckiego, że trzeba zaakceptować tę siłę, próbować się z nią porozumieć, bo jest to siła zbyt duża i zbyt brutalna, by można było ją złamać. Tak Drugą taką lekcją był 1956 rok i doświadczenie Węgier. To było bardzo ważne dla Tadeusza Mazowieckiego. Związek Sowiecki może zniszczyć każdą próbę otwartego ruchu na rzecz niepodległości. Stąd konsekwentnie będzie bronił w dalszym całym swoim życiu politycznym zasady minimalizmu żądań. Próby wczucia się w to, na co pozwoli nasz silniejszy przeciwnik. Później, pamiętajmy Tadeusz Mazowiecki jako uczestnik tego zespołu doradców, jest internowany w 1981 roku. Pojawia się nawet pogłoska o jego śmierci, która dodaje mu tylko popularności. Ale kiedy wychodzi z internowania, Tadeusz Mazowiecki taką właśnie rolę łagodzącą postulaty dążenia części środowiska Solidarności do walki oporu do końca przeciwko władzy komunistycznej, taką rolę Tadeusz Mazowiecki odgrywa. I zwróćmy uwagę na jego niezwykle charakterystyczny tekst powstały w 1989 roku w reakcji na wcześniejszą propozycję Adama Michnika. Wasz prezydent, nasz premier. Tadeusz Mazowiecki zareagował na ten artykuł swoim tekstem zatytułowanym jakże charakterystycznie Spiesz się powoli. Tadeusz Mazowiecki wzywał do tego, żeby nie brać żadnej odpowiedzialności politycznej, że to jest przedwczesne. Wkrótce potem Tadeusz Mazowiecki no, będzie musiał przyznać, że to nie on miał rację, no bo przyjmie właśnie tekę premiera w tym układzie. Wasz prezydent, nasz premier. No właśnie, jak to było z tą grubą kreską? Niektórzy mówią z rzekomą grubą kreską. W swoim przemówieniu ekspoze Tadeusz Mazowiecki użył dosłownie określenia gruba linia, którą odkreślamy przeszłość. Niezależnie od tego, w jakim znaczeniu to pojęcie zostało użyte w ekspoze Tadeusza Mazowieckiego, to zarówno cała jego droga życiowa wcześniejsza, jak i sam sposób sprawowania przez niego Urzędu Prezesa Rady Ministrów całkowicie usprawiedliwia tę interpretację, którą popularnie przydaje się terminowi gruba kreska. Tadeusz Mazowiecki nie chciał żadnych rozliczeń z okresem przedokrągłostołowym. Był rzecznikiem niezwykle konsekwentnym, jeszcze raz to powtórzę, kompromisu. W warunkach daleko posuniętego już buntu społecznego, pamiętajmy w czerwcu 1989 roku ogromna większość społeczeństwa całkowicie skreśliła listę krajową w wyborach na wpół tylko wolnych. Listę krajową reprezentującą kandydatów w obozu władzy, a więc społeczeństwo nie chciało tego kompromisu w takiej formie, jakiej życzyli sobie prl dygnitarze przy okrągłym stole. A więc Tadeusz Mazowiecki musiał brać to pod uwagę, ale jednocześnie uważał, że konieczne jest zachowanie warunków bezpieczeństwa dla strony komunistycznej czy postkomunistycznej, żeby ta nie użyła swojej siły, której wciąż Tadeusz Mazowiecki się obawiał. Symbolem tej postawy Tadeusza Mazowieckiego jest także. Niezwykłe późne wycofanie Polski z układu warszawskiego, kiedy Czechosłowacja, Węgry żądają twardo rozwiązania układu warszawskiego. Tadeusz Mazowiecki wspólnie z generałem Jaruzelskim wizytuje garnizony układu warszawskiego na to są, tak jakby uważał, że to Niemcy są naszym największym zagrożeniem w roku 89. No też niezwykle symboliczne pod tym względem jest pierwszym gościem zagranicznym, którego przyjął Tadeusz Mazowiecki. Jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu był przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Przewodniczący KGB, który odwiedził wtedy w końcu sierpnia 1989 roku Polskę. No i jakby Tadeusz Mazowiecki nie widział w tym nic niestosownego. Uważał Tadeusz Mazowiecki, że trzeba zapobiec jakimkolwiek próbom poważniejszego rozliczenia, zagrażającego poczuciu bezpieczeństwa tych, którzy rządzili prl em przez 45 lat. Tadeusz Mazowiecki powiedział, można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzieć. Do dziś obwinia się Tadeusza Mazowieckiego właśnie o to, że nie zajął się skutecznie dekomunizacją. Nie osądzono zbrodniarzy komunistycznych, że tolerowano cenzurę, bo przecież ona nie zniknęła w 1989 roku. No a wojska sowieckie wyszły z Polski dopiero w 1993 roku. Ale może z tej perspektywy 20 lat łatwo krytykować, ale czy rzeczywiście 1989 rok to był rok, w którym Tadeusz Mazowiecki mógł podejmować ostre decyzje? Ma Pani rację, łatwo jest sferować wyroki z perspektywy lat, ale łatwo jednocześnie bronić tych wyroków krytycznych w stosunku do decyzji Tadeusza Mazowieckiego, a to na takiej oto podstawie, że wtedy w roku 1989 byli przecież ci, którzy mówili, że nie trzeba obawiać się szybszej, zdecydowanej przemiany PRL-u w niepodległą Polskę. To była przecież istota sporu zwanego wojną na górze. Sporu rozgrywanego cynicznie przez Lecha Wałęsę po prostu w walce o władzę. Ale sporu, w którym chyba miliony osób zaangażowało swoje emocje i uczucia po dwóch stronach tego konfliktu. Było przecież co najmniej kilka milionów ludzi w Polsce, którzy wtedy uważali, że trzeba rozliczyć się z komunizmem, osądzić tymczasem wymownym znakiem. Decyzji Tadeusza Mazowieckiego była instrukcja wydana przez nominowanego przezeń pierwszego prezesa radiokomitetu w Nowej Polsce Andrzeja Drawicza na rocznicę stanu wojennego w 1989 roku na 13 grudnia. Ta instrukcja brzmiała, że trzeba podzielić porównorację między tych, którzy wprowadzali stan wojenny i tych, którzy przeciwko niemu występowali. Otóż bardzo wielu ludzi wtedy w 1989 roku tego rodzaju postawa Oburzała. Na plakacie wyborczym Tadeusza Mazowieckiego, na tle rysunku Andrzeja Mleczki był taki napis. Są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś dać w mordę. To był chyba ten plakat kampanii prezydenckiej. No właśnie tutaj Myślę, że znakomicie go... Tak. To taki element radykalizacji postawy Tadeusza Mazowieckiego. No, Tadeusz Mazowiecki był osobiście człowiekiem niezwykle łagodnych obyczajów. Natomiast logika walki politycznej w roku 90 rzeczywiście radykalizowała postawy po obu stronach, wpychała niejako Tadeusza Mazowieckiego w rolę energiczniejszego niż wynikało to z jego charakteru przywódcy obozu walki, walki z tymi, którzy chcą szybciej odejść od tradycji PRL-u. Tadeusz Mazowiecki w ramach tej radykalizacji rzeczywiście stał się sztandarem obozu kompromisu i twardej już, bardzo emocjonalnej konfrontacji, od której pewnie wiele po dzień dzisiejszy sporów i podziałów w Polsce trwających bierze swój początek. Mam wrażenie, że ta wojna na górze wtedy, zainaugurowana przez Lecha Wałęsa, cóż, dzieli nas pewnie do, do dzisiaj niestety. Ostatecznie Tadeusz Mazowiecki przegrał tę wojnę prezydentem. Nie został, ale mówił o sobie, jestem chrześcijaninem i jestem demokratą, ale nie jestem chrześcijańskim demokratą. Co miał na myśli? W takich emocjach powstaje Unia Demokratyczna w poczuciu, że no społeczeństwo nie dorosło do demokracji. To były akurat słowa Bronisława Geremka, innego z ojców założycieli Unii Demokratycznej, że no jest tutaj tylko miejsce dla jakiejś światłej elity, która powinna się skupić wokół tej nowej, przegranej formacji politycznej. To jakby rozgoryczenie i niechęć do wtedy zwycięskiej większości Stawia pytanie o stosunek Unii Demokratycznej do demokracji. Myślę, że całkiem trafnie przez panią tutaj podpowiedziane owym pytaniem przed chwilą zadanym. Czy chrześcijańska demokracja dlatego była jako rodzaj idei politycznej odrzucana przez Tadeusza Mazowieckiego? Myślę, że nie. Formuła chrześcijańskiej demokracji była już bardzo schyłkowa, w dużym stopniu skompromitowana w latach 90., pamiętajmy, to są czasy skandali chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Oskarżenia, o powiązania z mafią. Ale to jest także fakt, że chrześcijańska demokracja w znacznie mniejszym stopniu niż wynikało to z wyborów osobistych Tadeusza Mazowieckiego, inspirowana była ideologią socjalistyczną, lewicową. A dla Tadeusza Mazowieckiego ta ideologia lewicowa, socjalistyczna była bardzo długo niezwykle ważna i chyba pozostała ważna do końca. Tadeusz Mazowiecki i Lech Kaczyński to bohaterowie dzisiejszej audycji. O tym, jak ich życie stało się historią Polski, mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Lech Kaczyński to drugi bohater dzisiejszej audycji. Urodził się w 1949 roku. Ojciec Lecha Kaczyńskiego był żołnierzem AK, matka łączniczką Szarych Szeregów. Po ukończeniu szkoły średniej Lech Kaczyński rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat później przeprowadził się do Sopotu, tam podjął pracę naukową na Uniwersytecie Gdańskim w 1980 roku, obronił doktorat z Prawa Pracy, w 1990 uzyskał habilitację i właściwie można by stworzyć dalszy scenariusz naukowej drogi Lecha Kaczyńskiego, który bardziej związał się z polityką. Czy to był przypadek, konieczność czy świadomy wybór? To było połączenie chyba jednak wyboru z przypadkiem, bo Lech Kaczyński był z temperamentu człowiekiem polityki. Mówił o tym wielokrotnie w wywiadach, także ja miałem okazję kiedyś takie dłuższe rozmowy z nim prowadzić. I jak zbawienie traktował fakt, że pojawił się w końcu lat 70. taki czas, w którym można było zaangażować się w politykę z nadziejami nie na osobisty sukces, ale na zmianę politycznego systemu w Polsce. Przypadek drugi, który okaże się no, kluczowy tutaj. To jest moment, którego nawet byłem świadkiem, ponieważ przeprowadzałem wtedy obszerny wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie. To był 2000 rok, kiedy nagle zadzwonił telefon, przerwał tę naszą długą rozmowę. Okazało się, że Unia Wolności wyszła z koalicji z akcją wyborczą Solidarność. Wtedy i powstała w związku z tym luka na kilku stanowiskach ministerialnych. W tę lukę właśnie wejdzie w roku 2000 Lech Kaczyński, któremu premier Jerzy Buzek zaproponuje stanowisko ministra sprawiedliwości. I sprawując niezwykle skutecznie i efektownie jednocześnie bardzo ten urząd, Lech Kaczyński stanie się postacią powszechnie znaną w całej Polsce, bo choć oczywiście miał za sobą już wtedy w 2000 roku bardzo dojrzały życiorys polityczny, to można powiedzieć taką gwiazdą polityczną stanie się dopiero właśnie jako minister sprawiedliwości, jako ten szeryf w 2001 roku w rządzie Jerzego Buzka. I w ślad za tym pójdą kolejne etapy jego kariery prezydentura w Warszawie i wreszcie wybor na prezydenta Rzeczpospolitej. A więc połączenie przypadku z naszym wyborem, z naszymi preferencjami kształtuje nasz los. Lech i Jarosław Kaczyńscy postawili na Lecha Wałęsę. Rozpoczęli współpracę z prezydentem, byli pracownikami jego kancelarii. Niedawno w programie telewizyjnym Jarosław Kaczyński powiedział, że to była błędna decyzja. Ale właściwie dlaczego zdecydowali się wspierać Lecha Wałęsę, pracować w jego kancelarii? Bardzo ciekawy element przypadku. Lech Kaczyński kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 1971 roku. Lech Kaczyński nie, nie mając żadnej możliwości zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim otrzymuje propozycję asystentury i dalszych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Kiedy Gdańsk jest tuż po grudniu 1970 roku, kiedy Gdańsk jest już wtedy najważniejszym ośrodkiem fermentu robotniczego w Polsce. W to środowisko wchodzi Młody Lech Kaczyński, kiedy przygotowuje swój doktorat na Uniwersytecie Gdańskim, Doktorat Sprawa Pracy, okazuje się, że jego ekspertyza w tej dziedzinie jest bezcenna dla tworzącego się nielegalnego, podziemnego ruchu związkowego, do którego Leszek Kaczyński wchodzi od razu w 1978 roku. Spotyka się na nielegalnych wykładach dla robotników, uczących prawa pracy, ich praw w relacjach z milicją, z służbą bezpieczeństwa. Wtedy spotyka właśnie Annę walentynowicz Krzysztofa Wyszkowskiego, wchodzi w środowisko Wolnych Związków Zawodowych i tam poznaje także Lecha Wałęsę. Lech Kaczyński, przypomnijmy, był jednym z doradców na prośbę samych robotników w czasie strajku sierpniowego i potem, kiedy realizuje także bardzo ważne funkcje w legalnym ruchu związkowym w latach 80-81 i z tego powodu zostaje także internowanym. Po wyjściu z internowania włącza się z powrotem do życia politycznego, ponieważ otrzymuje taką propozycję od Lecha Wałęsy. I okazuje się, że Lech Kaczyński jest tutaj niezastąpiony przez swoją pracowitość i swoje umiejętności i staje się jedną z prawych rąk Wałęsy w Solidarności. W drugiej połowie lat 80. w okresie przechodzenia od Solidarności Podziemnej do Solidarności zawierającej kompromis z władzami PRL-u. Leszek Kaczyński wspólnie z bratem Jarosławem wychodzą z założenia, że w oparciu o Wałęsę będą mogli uzyskać wpływ na cały ruch Solidarności i będą mogli poprowadzić go w kierunku wzmocnienia treści niepodległościowych zmierzających w stronę suwerenności Polski i odcinających się wyraźniej od koncepcji ciągłości kompromisu z władzami PRL-u. Lech Wałęsa staje się więc symbolem tej drogi radykalniejszego zerwania z PRL-em. No i okazuje się, że Lech Wałęsa potraktował braci Kaczyńskich, którzy w tym kierunku starali się zorganizować jego działalność polityczną po czerwcu 1989 roku, że Lech Wałęsa traktuje po prostu jako kolejne zderzaki w swojej grze politycznej, że chce ich odrzucić razem z ideami, które oni reprezentują. I w tej grze politycznej wydaje się, że to Lech Wałęsa, pozbywszy się w pewnym momencie braci Kaczyńskich w 1991 roku wygrywa. Tym momentem kluczowym rozczarowania jest zachowanie Lecha Wałęsy wobec próby komunistycznego przewrotu w Moskwie, kiedy Wałęsa natychmiast chce porozumieć się z szefem tej hunty zainstalowanej wtedy w Moskwie, by no, zameldować jej gotowość do współpracy, przeciwko czemu występują bardzo bracia Kaczyńscy. Podobnie jak stanowisko Lecha Wałęsy w sprawie NATO, Krytyczne wobec forsowanej przez braci Kaczyńskich szybkiej drogi do NATO, to przesądzi ostatecznie o rozejściu między Leszkiem Kaczyńskim i Jarosławem, a prezydentem Wałęsą. I prowadzi do powstania już samodzielnego obozu politycznego stworzonego przez braci Kaczyńskich, to znaczy do porozumienia centrum ważnej siły politycznej na mapie polskiego parlamentu w połowie lat 90 bardzo patriotyczny socjalista, jeszcze z rysem II Rzeczypospolitej, jak u najbardziej patriotycznego przedstawiciela PPS-u przedwojennego, tak Łukasz Warzecha widzi Lecha Kaczyńskiego. I to rys, który od początku jest do niego przypisany? Myślę, że tak. Tutaj ważne jest miejsce wychowania. Lecha Kaczyńskiego, to jest Żoliborz, to jest dzielnica przedwojennego socjalizmu, takiego pps związanego z tradycjami jak najbardziej niepodległościowymi, ale jednocześnie bardzo wrażliwego na kwestie społeczne. To jest naturalne środowisko, w pewnym sensie styczne, ze środowiskiem także przecież działającego na terenie Żoliborza, Jacka Kuronia. To co ich różni, to właśnie stosunek do tradycji II Rzeczpospolitej, do tradycji niepodległościowej dla Braci Kaczyńskich ta tradycja jest najważniejsza. Łącząc te dwie wrażliwości społeczną i niepodległościową, patriotyczną, buduje Lech Kaczyński swój program polityczny na kolejnych stanowiskach w III RP. Oczywiście po 1989 roku, po czerwcu, znajduje się na chwilę jakby na bocznym torze, jest tylko senatorem, ale wkrótce potem zyskuje możliwość poznania patologii życia. III RP, mianowany na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To jest niezwykle ważne doświadczenie dla Lecha Kaczyńskiego. Widzi, ile niesprawiedliwości jest w tym nowym systemie. Dla niektórych było to ogromne zaskoczenie, że Lech Kaczyński został prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Tak, kwestia bardzo wtedy dyskutowana, podobnie jak odwołanie Lecha Kaczyńskiego z tego stanowiska, ale nie chcę zwracać uwagi nawet na okoliczności polityczne towarzyszącej i nominacji i odwołaniu Lecha Kaczyńskiego z tej funkcji. jej ogromne znaczenie dla doświadczenia Lecha Kaczyńskiego i dla jego dalszego programu politycznego. Te lata utwierdzają Lecha Kaczyńskiego w przekonaniu, że bardzo wiele grup społecznych w Polsce jest zmarginalizowanych, jest źle traktowanych, państwo jest niesprawiedliwe że te słowa o układzie czy absurdalnej podejrzliwości ze strony braci Kaczyńskich czy Jarosława Kaczyńskiego, że to pojęcie układu ma swoją konkretną treść nie na szczeblu najwyższym politycznym, ale w tysiącach takich lokalnych układów, które paraliżują i aktywność obywatelską i jednocześnie szansę na demokratyczny rozwój Polski, bo Polska przypomina nie demokrację, tylko oligarchię, to znaczy układ Grup biznesowo-politycznych, które splatają się razem po to, żeby te wpływy zachować i powiększyć nad tymi, którzy mają być tylko bierną masą wyborczą w III RP. To jest właśnie idea, w imię której występuje Lech Kaczyński ze swoim programem politycznym. Zmiany tego oligarchicznego systemu, przywrócenia równych szans regionom, grupom społecznym, które III RP Pozbawiła równych szans. I dalej funkcja ministra sprawiedliwości w gabinecie Jerzego Buzka. I w 2001 też został przewodniczącym Komitetu Krajowego Prawo i Sprawiedliwość, a następnie prezesem Prawa i Sprawiedliwości. A jesienią 2002 roku wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Szybki okres kariery politycznej. Tak, pomogła tutaj, jak już mówiłem, kwestia przypadku. Połączyło się to właśnie z owym doświadczeniem Lecha Kaczyńskiego wcześniejszym, że sprawiedliwość w Polsce powinna stać się bardziej efektywna w tropieniu nieuczciwości. Także twardsze stanowisko w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Mafia Wołomińska, Pruszkowska, rozmaite inne zorganizowane grupy przestępcze. Te hasła, które reprezentował bardzo wyraziście Leszek Kaczyński jako minister sprawiedliwości, uczyniły z niego postać niesłychanie popularną. Pozwoliły mu odbić się niejako na wyższy poziom kariery politycznej w następnych latach. Kiedy rządzi SLD, kompromitując się kolejnymi aferami, to właśnie w takim kontekście Lech Kaczyński zostaje wybrany w Warszawie prezydentem. Miasta wydawałoby się stolicy owych układów, zadowolonej z życia w trzeciej RP elity. Tymczasem siła niezadowolenia społecznego które nazywało wtedy Prawo i Sprawiedliwość, będące nową twarzą Porozumienia Centrum. To wszystko procentuje politycznie dla Lecha Kaczyńskiego i wynosi go teraz na stanowisko niezwykle ważne, prestiżowe prezydenta Warszawy. I tu potrafi wykazać się wielką pracowitością, energią, potrafi być sprawnym administratorem. Jest więc wymarzonym kandydatem dla obozu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich zostaje wybrany w 2005 roku prezydentem. Może realizować na najwyższym szczeblu swój plan dumnej, sprawiedliwej Polski. Bo myślę, te dwa słowa są dla niego kluczowe. Dumna Polska i sprawiedliwa Polska. Polska w planach Lecha Kaczyńskiego miała należeć do grona sześciu najważniejszych państw Unii Europejskiej i odgrywać rolę unijnego lidera dla grupy państw członkowskich z Europy Środkowej. To ogromne wyzwanie, ogromne zadanie, o które walczył Lech Kaczyński, łącznie z polityką historyczną, o którą było wiele awantur ze strony opozycji. Politykę, która miała pielęgnować pamięć o dziejach Polski i wskrzeszać tę świadomość patriotyczną, tę dumę narodową. Wiele tego typu działań było krytykowanych. No, przypomnijmy, że to Lech Kaczyński doprowadził do powstania Muzeum Powstania Warszawskiego, Niezdolność wolnej Polski do upamiętnienia tego wydarzenia przez tyle lat była czymś zawstydzającym. Lech Kaczyński podkreślał wielokrotnie, że nie jest zwolennikiem historii martyrologicznej. Chce upamiętniać Polskę dumną, Polskę zwycięską i chciałby tego rodzaju Polskę odbudować w rzeczywistości politycznej XXI wieku. Ta wizja Polski dumnej opierała się przede wszystkim na zasadzie niepodległości. Musimy zachować niezależność. Czy to znaczy, że mielibyśmy w jakikolwiek sposób zrywać ze Zjednoczoną Europą? Nie. Oparciem dla naszego bezpieczeństwa jest zakotwiczenie w strukturach zachodnich, ale zakotwiczenie na zasadach równorzędnego partnera w tych strukturach, a nie odbiorcy tylko komunikatów, czy wzorów podawanych z zachodu na wschód do prowincjonalnej stolicy nad Wisłą. Dlatego zależało mu na powiększeniu siły Polski przez skupienie wokół niej innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazistym tego przykładem były znakomite stosunki, jakie udało się nareszcie i niestety tylko wtedy nawiązać z Litwą. Bardzo dobre stosunki z Czechami, przełamanie pod wieloma względami bardzo ważne w stosunkach z Ukrainą, to jest także bardzo praktyczny wymiar idei niepodległości, dumnej niepodległości, bezpieczeństwo energetyczne. Poszukiwanie alternatywnych wobec rosyjskiej dominacji, źródeł zaopatrzenia Polski w ropę i gaz. Ta polityka została zahamowana po przegranych wyborach w 2007 roku przez Prawo i Sprawiedliwość ale starał się ideę tego bezpieczeństwa energetycznego podtrzymać i przypominać nowemu rządowi o potrzebie jej realizowania prezydent Kaczyński. I na szczęście pod pewnym względem się to udało, czego owocem jest choćby rozpoczęty przez Prawo i Sprawiedliwość, kontynuowany przez Platformę Obywatelską, a dokończony znów przez Prawo i Sprawiedliwość gazoport w Świnoujściu. To jest jakiś symbol tej praktycznej niepodległości. Dowodem na to była także wyprawa w sierpniu 2008 roku w obliczu ataku wojsk rosyjskich na Gruzję. Wyprawa prezydentów Ukrainy, Litwy, Estonii, premiera Łotwy do Gruzji, gdzie wszyscy uczestniczyli w wiecu politycznym w Tbilisi, udzielając poparcia prezydentowi Gruzji Saakashvilemu. To był szczytowy moment politycznego znaczenia. Lecha Kaczyńskiego jako przywódcy obozu wolności w Europie Środkowej i Wschodniej, bo to on zorganizował tę wyprawę, by nie dać się znów zniewolić imperialnej przewadze, którą próbował środkami militarnymi już bezpośrednio narzucać Władimir Putin. To był rzeczywiście moment niezwykle ważny w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, ale jak pan komentuje ten pogląd, że to wydarzenie miało wpływ na nienawiść Moskwy wobec Lecha Kaczyńskiego i tragiczny finał życia prezydenta w katastrofie smoleńskiej? Tak, na pewno był najbardziej znienawidzonym, najbardziej wrogo traktowanym przywódcą przez Władimira Putina. Czy można to natomiast wiązać z tragicznym... Końcem drogi życiowej Lecha Kaczyńskiego. To jest jeden z kolejnych sporów, które nas dzielą i odpowiedź, na który bardzo by nam się przydała. Historia Żywa To była ostatnia z opowieści przypominających Polaków, których życie jest historią naszego kraju. Dalszy ciąg audycji cyklu Historia żywa po wakacjach. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycje cyklu Historia żywa znajdą państwo na stronie internetowej polskiradio.pl, ukośnik 1. Dorota Truszczak do usłyszenia.